Jest szósta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności jedynki. Izabela Kuczyńska i Piotr Balasz. Policja mobilizuje siły na czas naszych świątecznych wyjazdów. Od dziś na głównych trasach więcej patroli. Nawet ponad pięć tysięcy policjantów samego ruchu drogowego... Kolejny etap kadrowej czystki w amerykańskiej armii. Stanowisko traci szef sztabu wojsk lądowych. Jedyny dzień w roku bez mszy w kościołach. Dziś Wielki Piątek. Ulicami miast przejdą procesje Drogi Krzyżowej. Rozpoczynają się wyjazdy na święta. Policjanci z drogówki największego ruchu spodziewają się po południu i wieczorem. Robert Opase z Komendy Głównej Policji zapowiada, że nasze świąteczne wyjazdy na głównych trasach i wylotówkach z miast będzie kontrolować większa niż zwykle liczba patroli. Planujemy, że w tym okresie nawet ponad 5 tysięcy policjantów samego pianu ruchu drogowego będzie kontrolować prędkość, trzeźwość. Kanalizować ruch, żeby powiedzieć prościej, tam gdzie będą jakieś zatory, to będziemy regulować tym ruchem ręcznie. Policjanci będą też sprawdzać, czy kierowcy nie używają w trakcie jazdy telefonów komórkowych oraz czy dzieci są przewożone bezpiecznie w fotelikach. W aktualnościach jedynki będziemy dziś Państwu towarzyszyć się w czasie świątecznych wyjazdów, a nasi reporterzy przygotują raporty z dróg. I pierwszy taki raport już za godzinę o siódmej będziemy na drogach Wielkopolski. Pięć osób objętych aktem, kolejnym aktem oskarżenia w sprawie podpalenia Centrum Handlowego Marywilska 44 w Warszawie. Trzy z nich odpowiedzą za współudział w sabotażu. Wśród nich jest mężczyzna, który nagrał pożar hali, a następnie przekazał nagranie swoim zleceniodawcom i rosyjskiemu wywiadowi. Kto podłożył ogień, tego śledczy jeszcze nie wiedzą. Nie ma ustalonego nadal bezpośredniego sprawcy podpalenia hali przy ulicy Marywilskiej 44. Przekazał rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Podpalenie centrum handlowego przy ulicy Marywilskiej było jednym z kilku, których dokonała międzynarodowa grupa działająca w Litwie i w, na Litwie i w Polsce. Przestępcy wykonywali zlecenia rosyjskich służb. Jest podpis prezydenta pod nowelizacją ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Są też wątpliwości głowy państwa dotyczące nowych przepisów, stąd wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o ich kontrolę. Chodzi o zapis dotyczący większych uprawnień kontrolerów inspekcji. Mimo to ustawa wejdzie w życie, co z zadowoleniem przyjęła szefowa resortu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. To przede wszystkim dobra wiadomość dla milionów polskich pracowników, dla tych, którzy czekają na to, aż państwo uchroni ich przed krzywdą jako jest wypychanie ich na śmieciowe zatrudnienie, na samozatrudnienie, na fikcyjne samozatrudnienie. Ustawa nadaje Państwowej Inspekcji Pracy prawo zamiany umów cywilnoprawnych i B2B w umowy o pracę. W aktualnościach teraz Stany Zjednoczone i dymisja jednego z kluczowych generałów. Szef Pentagonu, Pitt Hexet, zażądał natychmiastowego odejścia na emeryturę szefa Sztabu Sił Lądowych USA, Randiego Georgia. Stanowiska stracili także inni dowódcy, nie pierwsi, za czasów Hexeta. Więcej na ten temat nasz korespondent.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 To Wielki Piątek, drugi dzień Triduum Paschalnego. W kościołach to jedyny dzień w roku bez mszy, ale wieczorem wierni biorą udział w uroczystej liturgii Męki Pańskiej i Adoracji Krzyża. A ulicami polskich miast przechodzą procesje Drogi Krzyżowej. Dla chrześcijan to czas refleksji nad Dniem Sądu, Męką i Śmiercią Chrystusa, mówi ksiądz Robert Skrzypczak. To jest coś, co my chrześcijanie nazywamy misterią, czyli Chrystus nieustannie bierze na siebie grzech, ciężar, podłości, zła, gniewu, wojny na siebie, żeby to zamienić w miłość i przebaczenie. Zgodnie z polską tradycją w kościołach buduje się groby pańskie. Upamiętniają one grób Jezusa na Golgocie. Na Wielki Piątek katolików obowiązuje zachowanie ścisłego postu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Rafał Bała, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek ma nowego trenera. Najlepsza polska tenisistka potwierdziła, że hiszpański szkoleniowiec Francisco Roć dołączył do jej sztabu. Trenowała z nim na Majorce, a tym treningom przyglądał się też słynny Rafael Nadal. Świątek ma za tydzień wystąpić w turnieju w Stuttgarcie, już na nawierzchni ceglanej. Ksiadkarze Warty Zawiercie pokonali w sesnowcu włoski Kucine, Lubeć Witanowa 3-0 w rewanżowym ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Na wyjeździe Zawiercianie wygrali także 3-0 i awansowali do półfinału, w którym zagrają z tureckim Ziratem Ankara. Jakub Popiwczak, libero Zawiercian stwierdził, że ma wiele wspomnień ze starć z zespołami Serie A.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 Wcześniej awans do półfinału wywalczył projekt Warszawa. W ćwierćfinale drużna ze stolicy wyeliminowała Bogdankę Lublin. Półfinałowym rywalem projektu będzie Perugia. Turniej Final Four Ligi Mistrzów zostanie rozegrany w Turynie 16 i 17 maja. Piłkarze ręczni Industrii w pierwszym meczu z 8 finału Ligi Mistrzów przegrali na wyjeździe z pikiem Szeged 23-26. Porażkę w tej fazie rozgrywek ponieśli też szypiorniści Wisły Płoc. Kulegli Sportingowi Lizbona 29-33 do 33. rewanże za tydzień. Duńczy Czek Mikkel Michelsen zwyciężył w Gnieźnie w żużlowym turnieju o koronę Bolesława Chrobrego. W finałowym biegu pokonał Andrzeja Lebiediewa oraz Bartosza Marzlika. Piłkarska reprezentacja Polski wystąpi 3 czerwca na Stadionie Narodowym w Warszawie, gdzie zmierzy się w towarzyskim meczu z Nigerią, poinformował PZPN. Obie drużyny nie zakwalifikowały się do mistrzostw świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku.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 Poranek z niewielkimi przymrozkami, lokalnie na Mazurach, w Łuckim i na południu Dolnośląskiego, a najcieplej nad morzem i na Nizinie Szczecińskiej oraz na południowym wschodzie od 5 do 8 stopni. W ciągu dnia sporo rozpogodzeń i przejaśnień, ale też dużo chmur, z których miejscami popada deszcz, zwłaszcza na północy, na zachodzie i w centrum, a wysoko w górach śnieg. W większości regionów będzie od 12 do 15 stopni, a w niedzielę nawet do 20 na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Klimat. Na ogół powietrze jest teraz dobrej jakości, ale w dwóch miejscach jest źle. To goczałkowice zdrój na Śląsku i Krotoszyn w Wielkopolsce. Nie ma ograniczeń w korzystaniu z prądu, a w 93% jest on teraz produkowany ze źródeł kopalnych. W lasach Mazowsza i części Podlasia jest już duże zagrożenie pożarowe. Jedynka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 Zemęż diety Valerinsen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zaliera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerinsen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu utrzymanie zdrowego snu. A Flofarm. Reklama. Autopromocja. Cztery pory roku. Wielkanoc w domu i z rodziną. Jak sprawić, żeby była radosna i spokojna? Na czym się skupić? Czego unikać? I jak nie przekraczać własnych granic?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 Polskie Radio. Program pierwszy. Prawie 14 minut po godzinie 6. Sygnały dnia. Trzeci dzień kwietnia i piątek. Wielki piątek, 93. dzień roku do końca roku. 272 dni słońce wzeszło kilka minut temu, dokładnie o godzinie 6.06, zajdzie o 19.13. Dzień potrwa 13 godzin i 7 minut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 60% badanych lubi gotować, a dla 28% to po prostu prawdziwa przyjemność. Dlatego coraz częściej nie działamy już przypadki. Aż 3 czwarte Polaków planuje posiłki, najczęściej na kilka dni do przodu. O, i to planowanie jest niezwykle charakterystyczne dla polskich świąt, prawda? Tak Bożego Narodzenia, jak i Wielkanocy, że kilka dni wcześniej trzeba wszystko zaplanować, tak żeby ze wszystkim zdążyć. No i ten pośpiech jest bardzo charakterystyczny, ale dziś mamy taki dzień, kiedy warto zwolnić. I my akurat w Jedence zwalniamy muzycznie, by po świętach no, znowu takie życie przyspieszyć, no ale wcześniej oczywiście e, święcenie pokarmów, kraszanki, śmigus, dyngus. No akurat te zwyczaje to znamy, a tak Gryziono ten krzan. Kawałeczek szanu każdy musiał ugryźć, żeby sobie zapewnić zdrowe zęby. W okolicach Tykocina było takie popularne chodzenie z konopielką. Na Podlasiu też był taki zwyczaj chodzenia od chałupy do chałupy, połączony ze składaniem życzeń i prośbą o datki. I to się nazywało wołoczebne. Ciekaw jestem, czy, czy państwo pamiętają, czy są jeszcze jakieś zwyczaje wielkanocne, charakterystyczne dla państwa, regionu, dla miejscowości. Te już nieco zapomniane, a może warto je odkurzyć, proszę dać znać. No a wracając do gotowania Polaków, kto może złożyć taką odważną deklarację, że u siebie w kuchni to on jest master szefem, a domownicy to mogą mogą potwierdzić i byleby nie przeszkadzali. Także w tych świątecznych przygotowaniach. O tym, żeby porządek w duszy sobie zrobić, szanowni państwo, bo nie tylko to, co na oknie, to nie tylko to, co na kuchence. O tym będziemy rozmawiać z biskupem Krzysztofem Zadarką, biskupem koszalińsko kołobrzewskim To jest przewodniczący Rady Komisji Episkopatu Polski do spraw migrantów i konferencji Episkopatu Polski do spraw migrantów i uchodźców. A godzinę wcześniej Miłosz Motyka, minister energii, porozmawia sobie o cenach paliw to tak czy inaczej czekam na państwa raporty paliwowe ile dzisiaj na stacjach rozmawiać będzie Grzegorz Osiecki, a ja Daniel Wydrych kłaniam się i zapraszam. Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary z kojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.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 Polski Radio, program pierwszy i dzień dobry z jedynką? Nie, już nie. To sygnały dnia, 20 minut po godzinie szóstej. Jak najmniej polityki przy świątecznym stole. Tak w wielkim skrócie można yy, zaprezentować te życzenia. Dzień dobry, panie redaktorze, Marek Nowa, z Lubuskie. Ja chciałem również złożyć życzenia wesołego dyngusa mokrego. ten tam będą spokojne, fajne, oby takie były i jak najmniej polityki i będzie wszystko dobrze. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia. Wesołych! jeszcze raz. Alleluja. Polskie Radio. Jedynka. I sygnały dnia w Wielki Piątek, bo jutrze Wielkanoc, po pojutrze poniedziałek wielkanocny. No i teraz to pytanie, bo myślę, że wielu się zaczęło zastanawiać, dlaczego ten, ten chrzan gryziono przy stole. Niektórzy, o właśnie, zresztą pytałem Pani Iwony, w jaki sposób mąż trzedł ten chrzan i co ma na oczach, prawda? Bo to oczy są bardzo ważne w tej sytuacji. Na twarzy trzeba mieć jakieś okulary pływackie najlepiej. Dlaczego przy wielkanocnym stole ten chrzan gryziono? Czy no właśnie, czy święcące niekiedy pojawiały się ziemniaki? Te dziś nieco zapomniane zwyczaje kryją sobie symbolikę, która wiele mówi o dawnym podejściu do świąt, do jedzenia, do życia codziennego sprawdzamy, co w wielkanocnych tradycjach jest wspólne dla całej Polski, a co zależy od regionu. Z Elżbietą Ossińską, Kassą z Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi rozmawiała Izabela Kostysz. Czy w różnych regionach Polski koszyk wielkanocny wygląda tak samo? Czy też na przykład różni się w zależności od regionu, na przykład rodzajem sera? Być może na przykład niektórzy wkładają do koszyczka sery regionalne? Można powiedzieć, że w całej Polsce koszyk taki wielkanocny wygląda mniej więcej tak samo. Mówimy koszyk, ale tak naprawdę na dawnej polskiej wsi to wcale nie musiał być koszyk. Ponieważ to święcone wyglądało zupełnie inaczej. Święcono wszystko co znalazło się na stole podczas śniadania wielkanocnego. Więc to były bochny chleba, pęta kiełbasy, mędle jaj. Więc to po prostu były też albo takie wielkie kosze, albo nawet misy gliniane, które przykrywano linianymi ręcznikami. I tam to wszystko musiało się w takim koszu znaleźć. W niektórych wsiach do tego kosza dokładano ziemniaka. Bo ten ziemniak został poświęcony, a został po to włożony i poświęcony, żeby po prostu rozpocząć sadzenie ziemniaków, czyli pierwsze tego ziemniaka, którego sadzono na polu na wiosnę, to był właśnie ten ziemniak, który pochodził z tego koszyczka wielkanocnego. Jak już powiedziałam, to były różne rzeczy w tym koszyczku. Sery, już pani powiedziała, no to w zależności od regionu, w jakim po prostu święcono, no to takie sery dodawano. No masło, sól, chrzan i pieprz, to wiadomo, że jest teraz też w każdym koszyczku, tylko różni się to tym, że kiedyś chrzan, to był nietarty. Wkładano po prostu kłącza chrzanu, który potem gryziono podczas śniadania wielkanocnego, ponieważ między innymi właśnie takie gryzienie chrzanu miało zapewnić zdrowe zęby przez cały nadchodzący rok. To przejdźmy do śniadania wielkanocnego. Czy w każdym regionie Polski śniadania wielkanocne wyglądają tak samo? W zasadzie to też wyglądało tak samo, bo zaczynało się od składania życzeń. Życzenia składał oczywiście gospodarz wszystkim domownikom. Jak już powiedziałam, właśnie po takim złożeniu życzeń gryziono ten chrzan. Kawałeczek chrzanu każdy musiał ugryźć, żeby sobie zapewnić zdrowe zęby. Przestrzegano też bardzo tego, żeby wszystkich pokarmów, które znajdują się na stole, spróbować, bo to też miało wpływ na to, że w nadchodzącym roku tego jedzenia w domu nie zabraknie. Do tradycyjnych dań takich wielkanocnych jedzonych na śniadanie, no to należał też barsz czerwony. To w zależności też od regionu jedzono albo barszcz, albo żur z kiełbasą, i mięsem. A barszcz biały? Raczej to był barszcz czerwony. Barszcz czerwony i żur. A w niektórych rejonach były jeszcze pierogi. Tak, w niektórych rejonach na ten dzień wypiekano specjalne pierogi z kaszą gryczaną, z, z, z serem lub soczewicą, bo tu trzeba dodać, że w niedzielę wielkanocną nie gotowano. Wszystkie Potrawy i pokarmy były przygotowywane w Wielki Piątek i Wielką Sobotę, bo był taki właśnie obyczaj, że nie wolno było w pierwszy dzień Wielkanocy rozpalać ognia pod kuchnią. Tak było, szanowni państwo, jak było na przykład w Wielkopolsce, pani Barbaro? Zwyczaje we Wielki Piątek było rany. Ojciec przynosił witkę i zawsze nas pogłaskał witką. Było to też bardzo przyjemne, bo budziliśmy się rykło. Tak, dziś można się witką głaskać na przykład w saunie. Partner, partnera lub partnerka. Part... No, jakoś tak, w każdym razie taką witką można od stóp do głów. 25 minut po godzinie szóstej. Je voudrais te connaître, ouvrir un peu la fenêtre De ton cœur et de ta vie, tout ce que tu m'interdis Je voudrais te savoir, quelques instants et plus tard Te laisser le goût de moi, pour que tu n'oublies pas Je voudrais me glisser, quand ton âme et te guider. Polski radioprogram program pierwszy i sygnały dnia 28 minut po godzinie 6. Już są Justyna Goronko Już są. i Piotr Balasz. Państwo razem. Tak, weszliśmy tutaj prawie razem. Razem, ale osobno. Tak było. Była taka rubryka kiedyś w takim magazynie razem. jesteś zbyt młodzi, żeby pamiętać. Dziękujemy, że to podkosiłeś. Pamiętam, podnosiły. pamiętam. Pamiętam też rubrykę w ITD. Aha. To też była ostatnia strona. Ja nie, nie wiem, o czym mówicie. Słucham? Nie wiem, o czym mówicie. Razem, ale, osobno ale ja po była... prostu jestem młodziutka, także... A w Żołnierzu Polskim była taka rubryka na spoczni. Na pewno czytałam właśnie. <laughs> Ojej, coś pewnie sprośnego. Takie... Nie, absolutnie pewnie, nie. Pewnie tak. Nie, widziałam nie. to oczko mrugnięcie. Nie, Mogę no, ze swoim tematem oczywiście, jednak... Oczywiście, że tak. Jak najbardziej. Naj najnowsze wyliczenia mam. Świeżutkie, jeśli chodzi o wyceny świątecznego koszyka. Świeżutkie niczym jaja. Tak, a te na jaja święta. są droższe. O... Te jaja są droższe. O ile, proszę pana? O 11%, proszę pani. A to nie pani. jest tak, że zwykle przed świętami wielkanocnymi te Ale rok drożają? do roku, bo rok do roku a, zawsze są no przecież tak. promocje, ale mm -hmm. jednak jak spojrzymy rok do roku, no to są droższe. Najdroższe są te jajka ekologiczne i z wolnego wybiegu, czyli moje smaczki i generalnie w ogóle smaczki nasze, bo rośnie sprzedaż właśnie tych jaj. Czy pani tu reklamuje jakąś, jakiś zakład produkcyjny moje smaczki? Tak, Mikołaj Golonko i Walentyna Golonko to są te smaczki na podloziu. i te kureczki tam. Dobra, do rzeczy. Do jajek potrzebny jest majonez, też jest droższy o 7%. I tu też sprawdziłam ile nawet kosztuje taki słoik półlitrowy, 12 zł, średnio tyle trzeba zapłacić. Masło jest tańsze, dobre informacje, nawet o ponad 30% staniało, ale wcześniej bardzo zdrożało, to też jeden z dyskontów ściemnił troszkę, bo obiecywał masło po 99 groszy. Poszedłem, chciałem skorzystać. Okazało się, że nawet, nawet jedna kostka tego tam się nie pojawiła, bo chyba wszyscy o, pracownicy Proszę, tej, tej sieci, Nie było tego. Wiecie, z, z jajami i z na święta jest tak, że po prostu trzeba je znieść. Trzeba je, trzeba je znieść. O czekoladzie powiem. Dla słodkich ząbków nie najlepsza informacja. Ja jestem takim właśnie. kto je czekoladę w święta, proszę pani? No nikt pewnie nie je, nie, je, ale o 20% jest droższa. ochszan nie trzeba powiedzieć. Wydawca hmm. dzisiaj opowiadał, jak płakał, e, gdy tarł. E, Zdrożą najbardziej. Największy wzrost cen dotyczy korzenia chrzanu, za który w hurcie trzeba zapłacić o ponad jedną piątą więcej niż przed rokiem. Świeży kosz hmm. korzeń kosztuje lokalnie do 30 zł za kilogram. Mały słoiczek 4,9 zł. Skoro... Jeszcze bym tak mogła mówić i mówić, bo ja przygotowałam wiem. bardzo dużo informacji. Skoro redaktor Balasz pozwolił sobie na suchar o poranku, to ja też słuchar. Na... Mogę... Suchar? Naprawdę teraz jest mu przykro. Nie, nie, nie absolutnie nie. nie. Teraz, będzie, teraz będzie zagadka dla was. No już mów. Co robił Niemiec jak taruszan? I się śmiejemy Płaka. teraz. Skrót aktualności Piotr Balasz. 6,19 za litr 95, 7,64 za olej napędowy. To dzisiejsze ceny maksymalne paliw. Ceny paliw najniżej w Europie są właśnie w Polsce. Robimy, nie gadamy. Mówił premier Donald Tusk w mediach społecznościowych. Reforma Państwowej Inspekcji Pracy z podpisem prezydenta. Ta ustawa uderza w patologię rynku pracy. Karol Nawrocki ma jednak wątpliwości. i W trybie kontroli następczej skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Jest kolejny akt oskarżenia w sprawie podpaleń centrów handlowych, w tym przy Marywilskiej w Warszawie. Śledczy mówią o międzynarodowej grupie związanej z rosyjskimi służbami. Nie ma ustalonego nadal bezpośredniego sprawcy podpalenia hali. Akt oskarżenia obejmuje pięć osób. W jednej z łódzkich fabryk strzelał do dawnego przełożonego. Wczoraj usłyszał zarzuty. Zarzut usiłowania zabójstwa. Zarzut przy użyciu broni. Chodzi o 42-latka zatrzymanego po długich negocjacjach. Ponad 7,5 miliona złotych odszkodowań za przewlekłość postępowania przyznały w ubiegłym roku polskie sądy. To rekordowa suma, pisze dziś Rzeczpospolita. Średnia taka rekompensata za opieszałość sądu to 3,5 tysiąca złotych. Pełne wydanie aktualności punktualnie o siódmej. Pogoda. No i zaczęły się powroty na święta. To okolice Wenecji, bo ja dopiero wracam stąd. O 10 stopni jest teraz. Trzeba uciec, było się o 14 za, no, ale opcja no w nie ma. Dopiero jutro rano, ale zdążymy na świętąkę. Coś tam jeszcze ogarnąć, w domu pomóc Także wszystkiego dobrego. No to koniecznie. Proszę też pamiętać, to informacja dla wszystkich tych, którzy są za naszą zachodnią granicą, że w wielu krajach, na przykład w Niemczech czy w Austrii, Wielki Piątek jest dnie wolnym od pracy i nie można kursować. Będzie to możliwe dopiero po godzinie 22. Wielki Piątek przyniesie pogorszenie pogody, zwłaszcza na zachodzie kraju. Lokalnie spodziewamy się przyrodnych opadów deszczu, ale tak to poza tym sporo słońca i nawet to słońce rozgrzeje powietrze, bo miejscami od 6, a nawet do 15 stopni. Dobrze, dobrze się składa, bo pani Justyna wciąż jest i jest. redaktor Piotr także, bo, be, bo będzie świadkiem. Nie to, że ja, po prostu, prawda? Pamięta pan naszą rozmowę tuż po 8, 3, przed 8.30? Pamiętam. Wczoraj, Co pani, się dzieje? Pani wczoraj mówiła o tym, pochwaliła się, że, że taki majątek jest na Podlasiu. Taki i że majątek, tak, powiedziałam, że dom jest na Podlasiu, no po dobrze, prostu. No dobrze, ale że on nie będzie przepisany na panią, prawda? Że będzie podział, no, że na mam podział. siostrę. No właśnie. Pół, na pół. O pani ma siostrę. Ma. No właśnie. Ja bym się chciał dowiedzieć, jak ma na imię siostra naszej, kochanej pani redaktor. Ja bym się z siostrą zaprzyjaźnił, jej siostrą, bo marzy mi się mieszkanie na wsi. Pozdrawiam z Biela, z Warszawy, Bogdan. Jaki no kącik matrymonialny No się prawie zrobił. że, no, ale to, no, to wyjaśnimy. No. Iwona, siostra Iwona, Aha. zajęta, Aha. zakochana też. Aha. Może być trudna, ale panie Bogdanie, powodzenia. No tak? Pewnie. Czy... Słyszał pan. Dzięki wielkie. Wszystkiego dobrego. 6.34. 3 kwietnia, kalendarz jedynki. Czym sobie będziemy mierzyli gorączkę w przyszłości? Na razie nie wiadomo. Parlament Europejski przyjął dyrektywę zakazującą używania rtęci w termometrach lekarskich oraz w niektórych urządzeniach przemysłowych. W 2009 roku wprowadzono zakaz sprzedaży termometrów rtęciowych. Ma pan dojście? Gdzie? Za To To jest takie proste. Kochany, ty mi nie rób takich uników. Masz pan jakiś kontakt, czy nie? Tak. No i przyjdzie twój pierwszy materiał. Ale co, co ja? to za krótko. Sam montaż. Jaki montaż? To nie jesteś od montażu. W 1983 roku zmarł Aleksander Ścibor-Rylski, prozaik, dramaturg, scenarzysta i reżyser filmowy. Autor kilkudziesięciu scenariuszy filmowych, w tym do filmów Popioły, Człowiek z Marmuru i Człowiek z Żelaza. W 1950 roku urodził się Romuald Lipko, muzyk, kompozytor, multi-instrumentalista, członek zespołu Budka Suflera. Zmarł w 2020 roku. W 1924 roku urodził się Marlon Brando, Wybitny amerykański aktor. Swoją legendę zbudował na rolach w kultowych dziś filmach Ojciec Chrzestny, Ostatnie Tango w Paryżu czy Czas Apokalipsy. Zmarł w 2004 roku. Uderzyło mnie, że ludzie mówią o szczęściu, a nie mają wyrobionego pojęcia, że ten sam człowiek, Mówił o szczęściu w rozmaitych znaczeniach. I pierwsza rozprawa, którą ogłosiłem na ten temat, nazywała się Pojęcie szczęścia, a wymagania poprawnej terminologii. W 1886 roku urodził się Władysław Tatarkiewicz, filozof i historyk filozofii. Znawca zagadnień etyki i estetyki, mistrz następnych pokoleń polskich humanistów. Zmarł w 1980 roku. Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa, a czasem był jak piorun jasny, prędki, a czasem smutny jako pieśń stepowa. W 1849 roku zmarł Juliusz Słowacki, poeta, dramaturg, jeden z najwybitniejszych twórców polskiego romantyzmu. Polskie Radio, program pierwszy i, i sygnał dnia w tym wyjątkowym dniu. Już za chwilę będziemy w Jerozolimie. Taken in by what you've told me But keep it all inside your songs This isn't real, you don't even know me How am I what you're thinking, oh You see it turning a little crazy Speaking love into the dust I've seen it torn into every shape. Seen it leaving fast It's a burning fire You it falls like rain, it turns to dust. How'd you make a love like that? Last. How'd you make a love? I want you for my only one Everything feels inside out My blood is burning in the sun How'd you make the race so strong The haze of love when you are near But aren't you afraid of the state of us When it disappears It's a burning fire It'll be a red A big like rain it turns to dust how'd you make a love like that last how'd you make a love Dzień dobry. Panie redaktorze Danielu, albo pan, albo może ktoś ze słuchaczy może mi pomóc, bo chodzi mi o przepis na dobry szan, na te święta. Pierwszy raz mam w życiu to robić i nie chciałbym czegoś szanić, jak ten szan robił. Dlatego może jakieś krótkie coś nie wymyślę, tak? Jako pomoc. Dziękuję do usłyszenia. Znaczy ja panu nie pomogę, bo ja jestem kretynem kulinarnym. Może pomoże Tomek Sojewicz, Tomku. Dzień dobry, witam Cię. Trzeba chrzan przede wszystkim wykopać, znaleźć. No, o tej porze roku nie wiem jak u Państwa w, teraz w Polsce jest z temperaturami, bo trudno się wykopuje przy niskich temperaturach chrzan, jeśli on został jeszcze ze starego roku. No, trzeba go zetrzeć, to co ja pamiętam z mojego domu, to dodaje się soku z cytryny, mhm. trochę cukru, trochę soli i odrobinę wrzątku dla konsystencji, jak twierdzą znawczynie, dobrego chrzeniu. A na oczach? Ja uwielbiam dobrych szan. A na, a na oczach? Yy, na oczach... Okulary yy, pływackie? To zależy od tego, jaki chrzan masz w ogródku. Mhm. I czy naprawdę jest to taki właśnie chrzan, taki właśnie mm, mocno dający po oczach, czy nie? Moje chrzany, które rosną u nas na Białostoczyźnie, na Podlasiu. Kochany yy, właśnie Justyna Golonko, która też yy, z Podlasia, to pewnie doskonale zna ten problem. U nas mamy bardzo mocno dające po oczach chrzany. Yy, bardzo się z tego powodu cieszę. Dobrze, że wspomniałeś o swoim ukochanym Podlasiu. taki oto zwyczaj.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 Wołoczebne, jak najbardziej. Ja nie chodziłem od chałupy do chałupy, ale zazdrościłem dzieciom, które chodziły, bo to jest sposób na takie trick or trick amerykańskie, tylko w wersji podlaskiej. <śmiech> <śmiech> Czyli po, daj, nam, daj, daj nam jajko generalnie. Oczywiście Wielkanoc to jest święto, w którym na stole pojawia się dużo jajek, szczególnie te piękne, malowane i też tradycja podlaskich pisanek. One są przepiękne, szczególne, więc to wołoczebne polegało na tym, żeby składać gospodarzom życzenia, ale też w zamian dostawać podarki. O kulinaria kulinariami, szanowni państwo, to oczywiście przed nami, ale święta wielkanocne to także, a może przede wszystkim wymiar duchowy. Warto zrobić sobie porządek w swojej duszy, każdy we własnym zakresie. Niektórzy katolicy decydowali się na to, żeby właśnie wybrać się do Ziemi Świętej i tak było przez ostatnie lata. To już wczoraj ustaliliśmy, że te święta w Jerozolimie, tam gdzie jesteś, będą zupełnie inaczej wyglądać, ale, ale no jest coś, od czego nie można uciec bo są, są zwyczaje i, i są oczywiście, no dzisiaj, bo tak ustaliliśmy, w Wielką Sobotę mszy nie ma, Wielki Piątek jest. I jak to dzisiaj będzie u was wyglądać? będzie w, w Jerozolimie, będzie w bardzo ograniczonym zakresie. Wczoraj izraelskie władze podały, że zgadzają się na to, aby biskup patriarchatu łacińskiego odprawił mszę, ale w obecności jedynie księży bezwiernych. No, brzmi to naprawdę dosyć smutno. tak? Smutno to jest chyba nawet słowo, którego powinniśmy więcej, większej wagi słów użyć. Jest to absolutnie kuriozalna sytuacja. Tym bardziej oczywiście latają rakiety. Oczywiście jest zagrożenie. Ze strony Iranu i ze strony Hezbollahu, ale z drugiej strony to jest najświętsze miejsce chrześcijaństwa, to jest największe święto chrześcijaństwa, i tego typu obostrzenia no, budzą naprawdę powszechny sprzeciw, budzą powszechny niepokój o to, w jaką stronę też idzie ta polityka w rządu izraelskiego, jeśli chodzi o chrześcijan w, w Izraelu. No ale w czym upatrujesz taką decyzję? Ech, to jest bardzo trudne pytanie. Ja wczoraj mówiłem, wejścia do grobu pilnują żydowscy, żydowscy żołnierze, nie Jaki można tam wejść dlatego, co? że nie ma, dokładnie, ale o tym mówię, że przecież to jest dla, dla mnie, to jest tylko, że nie z włóczniami jak no w, wcześniej w czasach rzymskich, tylko z karabinami maszynowymi. To naprawdę robi ogromnie nieprzyjemne wrażenie, do którego niestety też proszę państwa się można przyzwyczaić, ale z drugiej strony no to, to, to, to jest ogromny niepokój to są decyzje chyba niezrozumiałe także dla wielu innych religii żeby oddać sprawiedliwość to w trakcie ramadanu i ważnego przecież miesiąca postu zamknięta był, zamknięty był też meczet Alaksa zamknięta jest też ściana płaczu, wszystko ze względów bezpieczeństwa, władze tłumaczą to tym, że na całej starówce jerozolimskiej nie ma schronów przeciwlotniczych, nie ma schronów bombowych jest to prawdą, ale z drugiej strony jak Państwo sobie możecie wyobrazić, jak ta starówka jerozolimska, taka potężna te mury wyglądają. No trudno jednak można by było wprowadzić chociażby obostrzenia udziałów w zgromadzeniach religijnych w mszach chrześcijańskich do kilkudziesięciu chociażby osób, a nie całkowicie zamykać świątynie i wprowadzać tego typu restrykcje. No, a, a, atmosfera jest apokaliptyczna, szczególnie, że jeszcze dzisiaj właśnie wyglądam za okno. Jest ogromny wiatr, jest ogromna wichura i szczerze powiedziawszy to jest taka atmosfera, która pogoda nawet płacze nad tą całą sytuacją wojenną, Być może to jest taki truizm, ale dzisiaj W Wielki Piątek w Jerozolimie Tak to właśnie wygląda Dunku jest takie wyświechtane Takie fraze z życzeń świątecznych Spokojnych świąt, no takowych one są Bardzo na miejscu, te życzenia Takowych ci życzymy Bardzo ci dziękuję, ale każdy ma święta w sercu Ty o tym też dzisiaj mówiłeś i to jest ważne mhm. Tomasz Sajubicz, Prosto z Jerozolimy A ten tekst, szanowni państwo, tekst tej piosenki Bardzo na miejscu Twoja wolność i mój oddech, wszystko policzone Mur, wszędzie mur, tylko ptaki mają wolność Tylko one mają siłę Wszystko jest już policzone Twoja wolność i mój oddech W którą którąkolwiek pójdę w stronę Mur, wszędzie mur Tylko ptaki mają wolność Tylko one jest się ponad wszystko, kiedy tylko chcą. w świecie, mój świecie, coś się z tobą sami stało, że wszystko na opach. nie tak miało być. Ach, życie, mężycie, z kimś udowodem, I nie chce się żyć Ach świecie, mój świecie, co się z tobą z nami stało, Maryla Rodowicz z tekstem Witolda Adama Łukaszewskiego, a muzykę do tej piosenki to mogą niektórzy być zaskoczeni. Robert Gabriński, Grupa Wilki. Z nami Grzegorz Osiecki, WP.pl. Dzień dobry panie redaktorze, pan się tak wpatruje i w te świąteczne wydania, bo już są, prawda? No są, już, już leżą. Święta, refleksje na, na święta i materiały refleksyjne, i mniej refleksyjne. Dziennik Gazeta Prawna na przykład o tym, że ochrona zdrowia wymaga ochrony. To jest temat z ostatnich dni, więc i tak refleksyjnie i mhm. bieżąco. W Gazecie Wyboczej na Święta wywiad z Aleksandrem Kwaśniewskim i z arcybiskupem Rysiem no, A jeżeli chodzi o portale, to w portalach się dzieją jeszcze rzeczy bardzo bieżące, czyli dyskusje o Trybunale Konstytucyjnym, o tym, co się dzieje wokół tego Trybunału, ale także y, o tym, co się dzieje na stacjach, o tym, co się dzieje w Iranie, jakie mogą być konsekwencje, także o tym, o czym mówił Marek Wałkowski mhm. w serwisie o szóstej, czyli o odwołaniu czołowego dowódcy w amerykańskiej armii. No to wszystko ma rzeczywiście, bo zacząłeś od tego, co się dzieje na stacjach, to co się dzieje w Iranie, to co się dzieje w w Stanach, to rzeczywiście może mieć bezpośredni albo pośredni wpływ na to, co się dzieje na stacjach i o tym będziemy mówić z naszym gościem po godzinie 7.15. Tak, z Miłoszem Otyką, ministrem energii, który codziennie pracowicie tam wypełnia rubrykę, ile następnego dnia będzie kosztowało paliwa. On tam sam, czy z doradcami? No. To już, już się nauczył chyba od wtorku. To pewnie sam teraz. Za, tak czy inaczej zapytamy. zapytamy. Co tam jeszcze? No jeszcze są, jest tak zwane pokłosie sprawy Pfizera. Wczoraj była konferencja prasowa. Mamy to i w, i w internecie, ale w gazetach też. Ju, Judyta Watoła w gazecie w Bocze w swoim komentarzu przypomina, że, no bo u nas się zrobiła z tego dyskusja bardzo polityczna, ale przypomina, że tak naprawdę to Komisja Europejska zawarła wtedy umowę. Mhm. Ta umowa, odstąpienie od tej umowy było bardzo trudno. Oczywiście mogliśmy zakupić ich mniej, ale z kolei była duża presja, żeby nie zakupić mniej, bo, bo nie wiadomo, co się będzie dalej działo. tak to, poczekaj, to był na złoty, to jest 6 miliardów, tak? my no możemy tego nie zapłacić? 1,3 miliarda 60 milionów dawek. No, sprawa jest taka, że ten sąd po prostu poszedł całkowicie jakby zgodnie mhm. z pozwem Pfizera w Brukseli. A gdybyśmy poszli na górę? Możemy się odwołać. O ja i jeżeli się odwołamy, no to, to możemy to zbadać, ale ryzyko jest takie, że wtedy będziemy płacili odsetki, bo A sprawa będzie za kilka na lat. ugodę? No gdybyśmy poszli na ugodę, to pytanie, co, co znaczy ta ugoda? Ugoda mogłaby teoretycznie znaczyć, że po prostu, bo na czym polega to orzeczenie? To orzeczenie polega na tym, że mamy wykonać umowę, czyli zapłacić im pieniądze i odebrać 60 milionów szczepionek. Tylko po co komu dzisiaj je te szczepionki? Więc może ugoda zakładałaby, że zapłacimy Pfizerowi te pieniądze, ale odbierzemy coś innego, coś innego. albo może zapłacimy mniej. I to jest pomysł.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 Zapominam Cię na chwilę Ciebie więcej chcę Musi mi to przejść Polskie Radio. Program pierwszy za 5 minut, godzina 7. Polskie Radio. 1.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 Patryk Bedliński. Zapraszam. Drogowe kłopoty na S8 między węzłami Wieluń i Złoczew przy Mopie hojny Południe. 140 km s to jest miejsce, gdzie samochód osobowy zderzył się z pojazdem ciężarowym. Nie ma przejazdu do stolicy. Państwo piszą w aplikacji Radia Kierowców. Potwierdzam. Wypadek na S8 omijamy przez MOP, czyli przez miejsce obsługi podróżnych. Ale można też wcześniej zjechać węzłem, który prowadzi do drogi krajowej 74 za drogowskazem Wieluń-Bełchatów. Jednocześnie zakończyły się problemy na trasie Piotrków Trybunalski-Kielce, czyli na odcinku 74, czwórki. Wcześniej w miejscowości Kostomłoty II miało miejsce zderzenie pojazdu osobowego z ciężarówką i był zablokowany jeden pas w kierunku Kielc. To już za nami i za nami także ten dość wyraźny korek na trasie z Głogoczowa do Wadowic w okolicach Kalwarii Zebrzydowskiej. Wcześniej korkowało się już na wysokości Izdebnika. Teraz właściwie tylko w Kalwarii musimy zdjąć nogę z gazu. 81. Pawła. Łowice-Żory. Tutaj mamy zwężenie, bo na 36 kilometrze zderzyły się trzy pojazdy osobowe. Zablokowany został jeden pas do Katowic. Całe szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Spory ruch na Dolnośląskim odcinku A4 z Legnicy do Wrocławia. Zwalniamy w okolicach Wądroża Wielkiego, potem około Kostą Młotów i między kątami wrocławskimi a Pietrzykowicami. Niewiele korków dzisiaj na głównych trasach, między innymi warszawski odcinek S8 do pokonania bez problemów. Nieco gorzej na wjeździe do stolicy od Piaseczna, czyli od strony południowej.